Zagadka druga, czyli gdzie jest piasek? Tego dnia detektyw Pozytywka miał gorszy humor niż zwykle. Bo też nie było się z czego cieszyć. Od dłuższego już czasu nie dostawał żadnych zleceń. Większość mieszkańców kamienicy, na której strychu mieściła się agencja detektywistyczna Różowe Okulary, uważała jej właściciela i jedynego pracownika zarazem za nieszkodliwego dziwolonga. Z rzadka więc tylko zwracali się do niego z prośbą o rozwiązanie jakiegoś problemu. Owszem, gdy trzeba było odnaleźć zaginionego chomika lub porwane przez wiatr chusteczki do nosa, wówczas detektyw Pozytywka okazywał się niezastąpiony. Przynajmniej zdaniem dzieci, które przychodziły do niego z takimi właśnie sprawami. Trudno jednak utrzymać się, poszukując zaginionych chomików. Tym bardziej że jedyną zapłatą, na jaką detektyw Pozytywka mógł liczyć w podobnych sytuacjach, było słowo dziękuję. Na domiar złego okazało się, że detektyw Pozytywka ma konkurencję. I to zaledwie kilka pięter niżej. Któregoś dnia na drzwiach do piwnicy pojawiła się tabliczka z napisem «Agencja detektywistyczna Czarnowic». Jej właściciel, detektyw Martwiak, ponury, otyły mężczyzna o przekrwionym spojrzeniu, krążył teraz po podwórzu, pilnując robotników, którzy zajmowali się remontem piwnicy. Liczył worki z cementem, taczki z piaskiem, pudła z terakotą, wiaderka z farbą i stale wszystkich poganiał, chcąc jak najszybciej zasiąść w swoim nowym biurze. Naprawdę nie było się z czego cieszyć. Te ponure rozmyślania detektywa Pozytywki przerwało ciche pukanie do drzwi. Po chwili do niemiłosiernie ciasnego wnętrza Agencji Różowe Okulary wsunęła się zapłakana Asia z parteru. W jednej ręce trzymała łopatkę, a w drugiej wiaderko z foremkami. Ktoś ukradł piasek, wykrztusiła. Z piaskownicy? Słucham? — Słucham! — detektyw Pozytywka spojrzał na dziewczynkę ze zdumieniem. — Komu by się chciało kraść piasek z piaskownicy? Zdarzało się czasami, że właściciele kotów czy posiadacze akwariów brali troszkę piasku. Ale żeby zaraz zabierać wszystko? — Wiem! — krzyknął detektyw Pozytywka, zrywając się nagle na równe nogi. Kilkanaście sekund później był już w piwnicy. — Nie wstyd panu? Zasapał gniewnie, patrząc to na detektywa Martwiaka, to na robotników, którzy mieszali właśnie piasek z cementem. — O co chodzi? — warknął Martwiak. — Okrada pan dzieci! — krzyknął detektyw Pozytywka. — I to ma być detektyw. Proszę natychmiast odwieźć piasek do piaskownicy. Martwiak spojrzał na detektywa Pozytywkę takim wzrokiem, jakby chciał powiedzieć — jeszcze się policzymy. Ale nie odezwał się. Ani jednym słowem. Wzruszył tylko ramionami i mruknął do robotników, by zorganizowali piasek w inny sposób. Było jednak jasne, że detektyw Pozytywka raczej nie zostanie jego przyjacielem. Jak sądzisz, skąd detektyw Pozytywka wiedział, co się stało z piaskiem z piaskownicy?